Moi drodzy, to ruszamy z pierwszą refleksją rekolekcyjną. Wie, wiecie, że tematem tych rekolekcji jest analiza przysięgi małżeńskiej i przypatrywanie się potem konsekwencjom tejże przysięgi. Powiedziałem już w homilii, że przysięga małżeńska to jest najmniejszy syntetyczny katechizm Kościoła katolickiego. Kto rozumie tekst tej przysięgi, czy to świecy, czy duchowni, kto rozumie tekst tej przysięgi, rozumie Boga, rozumie człowieka, rozumie miłość, rozumie relacje międzyludzkie, rozumie wszystko to, co jest ważne. Wystarczy więc tą przysięgę rozumieć, żeby naprawdę być dojrzałym chrześcijaninem i my, księża, mamy przygotowywać do małżeństwa i jesteśmy świadkami uroczystymi, oficjalnymi małżeństwa. W związku z tym mamy obowiązek, mamy obowiązek, powtarzam, być super specjalistami od małżeństwa i rodziny kiedy mi młodzież mówi, czy dorośli, a co ksiądz tam się zna na małżeństwie i rodzinie i co się ksiądz na, na miłości. Ja się z uśmiechem, ja się znam tylko na miłości. To jest moja specjalność. Bo Bóg jest miłością, a ja jestem Jego świadkiem. I mówię takiego powiedzmy studenta, ty nie jesteś miłością. No nie, nie, proszę księdza, nie jestem. Twoja dziewczyna też nie jest, chociaż jest lepsza od ciebie. No tak, ma ksiądz rację, nawet ona nie jest samą miłością. Ja też nie jestem miłością. Więc jeśli nie byłoby kogoś, kto jest miłością, to byśmy w ogóle o miłości nie zaczęli marzyć, a ja ksiądz jestem świadkiem tego, który jest miłością i tego, który wymyślił małżeństwo i rodzinę. Wymyślił miłość, moją zawładnię, małżeńską i rodzicielską. I kiedy jakieś małżeństwo się rozpada, czy jest w kryzysie, to jest to dramat tych małżonków, ewentualnie dzieci, plus nas księży. Bo myśmy do tych małżeństw przygotowywali Myśmy asystowali przy tych małżeństwach jako urzędowi świadkowie, i my mamy pomagać w duszprasterstwie codziennym, żeby wasze małżeństwa funkcjonowały. Więc za każdym małżeństwem cierpiącym, małżeństwem w kryzysie stoi współcierpienie i współwina kapłanów. I współwina też, niekoniecznie moralna, świadoma i dobrowolna, ale jakaś współwina też, też kapłanów. Dobrze to wiedzieć, dobrze jak my kapłani o tym wiemy i jak wy świedcy nam, nam o tym przypominacie. Jeszcze z tych uwag wstępnych może ostatnio, mianowicie, kiedy ktoś mi ze świeckich mówi, że o księża, to wy tam o małżeństwie i rodzinie to nic nie mówcie, bo nie macie własnych małżeństw i rodzin. I mówię, Mój drogi, na przykład takiego studenta kolejnego, ponieważ jestem inteligentny, to kiedy chcę się dowiedzieć, kto to jest dobry ksiądz, to nie idę się pytać księży o to, tylko się idę pytać świeckich, ciebie chłopcze czy kogoś innego. Wy świec mi powiecie, kto to jest dobry ksiądz. I na czym polega być dobrym księdzem. Jak spytać się o to księży, to każdy z nich powie ze swojego subiektywnego doświadczenia, trochę myśląc obronnie, żeby nie wypaść źle. I księża nie są dobrym sędzią we własnej sprawie, jak nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Więc inteligentni księża, jeśli są inteligentni, pytają świeckich o to, jak być dobrym księdzem. A inteligentni nastolatkowie pytają księży, jak dorosnąć do dobrego małżeństwa czy dojrzali małżonkowie, właśnie u nas księży mogą znaleźć wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów, bo małżonkowie mają tylko doświadczenie swoje, małżeństwa jednostkowe i może kilku znajomych i są sędzią we własnej sprawie, na siłą rzeczy, bo analizują własne małżeństwo, więc muszą być sędzią we własnej sprawie, a to jest szalenie trudne. A jak się mam doświadczenie setek albo tysięcy małżeństw, które przygotowałem, które mi się zwierzają, którym towarzyszę, i patrzę jako obiektywny sędzia z boku. Łatwiej być dobrym sędzią i doradcą z boku, niż we własnej sprawie. To tak tytułem wstępu. I teraz ruszamy z, z przysięgą małżeńską. Mam świadomość, jeszcze, jeszcze ostatnia myśl jako wstęp. Mianowicie mam świadomość, że każdy z Was tu obecnych, drogie Panie i drodzy Panowie, przyjeżdżacie na telekolekcję w konkretnej sytuacji życiowej z konkretnymi pytaniami, trudnościami. Któż by nie miał trudności, a wy nieraz macie dramatyczne ale każdy z nas ma jakieś trudności i w związku z tym pytania. I chcę prosić, żebyście zapomnieli tego wieczoru i jutro o wszystkich waszych pytaniach, z jakimś czasie ja tu przyje przyjechali, bo inaczej represje będą nieowocne. Żeby zapomnieć o tym, co was tu przyprowadziło, gdy chodzi o konkretne trudności pytania. O pytaniach, Na pytania będziemy mieli czas między śniadaniem a, a godziną 12 w niedzielę. Tak to zrobimy, żeby tam cały ten czas był na pytania tylko. Natomiast dziś wieczorem i jutro, proszę, po prostu proszę z serca, zapomnijcie o wszystkich pytaniach, posłuchajcie tego, co tu będzie, bo prawdopodobnie to będą odpowiedzi na wasze pytania, ale się to dopiero okaże na koniec. Dopiero jutro wieczorem, czy w niedzielę rano. Więc, Jeżeli natomiast ktoś by cały czas czekał, kiedy ja dojdę do tego miejsca, w którym ktoś by szukał odpowiedzi na konkretne pytania, to te rekolekcje będą daremne. Bo te rekolekcje, powtórzę to, co mówiłem w homilii, mają być czymś więcej, niż jednym z elementów poradni małżeńskiej, na których to rekolekcja sobie, jak w poradni odpowiadamy na kilka pytań. No to szkoda byłoby przyjeżdżać. Tu ma być du dużo więcej. Mamy iść w głąb, mamy popatrzeć na nasze życie w świetle przysięgi małżeńskiej, zobaczyć, co, gdzie nas zabrakło i naszej dojrzałości, a nie tylko tej drugiej strony, której tu nie ma i jakie wnioski wyciągać na przyszłość, ale dopiero jak się wszystko wie. Dopiero jak się wszystko wie. No to w tym duchu pokory, by się przyjrzeć, tak jakbyśmy byli na kursie dla narzeczonych, w tej perspektywie popatrzmy na przysięgę małżeńską. No to zaczynamy. Otóż będę analizował słowo po słowie. Pierwsze słowo ja. Co znaczy ja? Ja człowiek. Ja człowiek. Otóż małżeństwo może zawrzeć tylko człowiek. Małżeństwo nie może zawrzeć ani zwierzę, ani Bóg. Bóg nie zawiera małżeństw, bo nie potrzebuje małżeństwa, nie potrzebuje uzupełnienia sobą drugiej płci. I zwierzę nie jest w stanie zawrzeć małżeństwa, bo się kieruje instynktami, popędami, a małżeństwo jest oparte na miłości. W związku z tym ani Bóg, ani zwierzę nie mogą zawrzeć małżeństwa. Tylko człowiek. Więc kiedy wybram słowo ja, to znaczy ja człowiek. Czy, I w związku z tym jest pytanie, czy za kogo ja się uważałem w momencie zawierania małżeństwa? Jaką miałem samoświadomość mojego człowieczeństwa, ja, I jaką świadomość człowieczeństwa miała ta osoba, z którą się wiązałem? Tak, jak mi się wydaje, że tą osobę, na ile po, mogłem poznać tę osobę. Więc pytanie, kto zawierał małżeństwo? Co znaczy ja zawierający małżeństwo? Otóż bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy bardzo złożeni. Być człowiekiem to być kimś niezwykle bogatym, bardziej skomplikowanym niż cała, cały wszechświat materialny, razem wzięty. My jesteśmy więksi od naszego umysłu. My jesteśmy więksi od naszego umysłu, więc nasze bogactwo, nasza niezwykłość sprawia nam trudności w rozumieniu siebie. Bo zwykłą rzecz łatwo zrozumieć, niezwykłą osobę trudno zrozumieć. A więc po pierwsze, nasza niezwykłość powoduje, że nam jest trudno zrozumieć, co znaczy ja. Po drugie, mamy takie mody ideologiczne na patrzenie na człowieka i jesteśmy dziećmi przez naszych czasów, a w naszych, czasów, w naszych czasach modne jest popatrzenie na człowieka tylko w tym, co jest pozytywne, Wmawianie sobie i innym, że się urodziłem takim dobrym dzikusem, jak zostanę dzikusem, będę da dalej dobry, że człowiek się rodzi wewnętrznie dobry, harmonijny i w związku z tym może się spontanicznie samo rozwijać. Absurd. Nikt z nas nie zna człowieka, który by się spontanicznie, bez wysiłku rozwinął, ale mit trwa. Więc jest modne patrz, przecenianie człowieka, wmawianie mu wręcz, że jest aniołem czy prawie półbogiem. No, Adam i sobie mówili, że będą jak bogowie. Grzech pierworodny się powtarza w naszych czasach. Nic nowego, to jest tylko powtórka grzechu pierworodnego. Więc niektórzy się przeceniają i to jest modne przeceniać siebie i widzieć w sobie głównie to, co anielskie. Luter nie doceniał w kolei człowieka, widział głównie to, co diabelskie, no więc trudno jest być tutaj zrównoważonym. I w naszych czasach jest poprawne politycznie, że tak powiem, dostrzeganie, powtórze tego, co w nas wielkie, pozytywne i tylko tego, i przecenianie człowieka. Dokładnie jak w grzechu pierworodnym. Grzech pierworodny polegał na przecenieniu człowieczeństwa. Sami odróżnimy dobro zła, powiedzieli sobie Adam i Ewa. Zerwiemy owoc drzewa dobra zła, czyli odróżnimy dobro z naszym językiem i będziemy jak bogowie. Przecenienie człowieczeństwa na miarę XXI wieku. I w naszych czasach jest, a więc przecenianie człowieczeństwa jest modne i dostrzeganie w nas co, czego? Ciała, popędów, instynktów, Orientacji seksualnych. Już w płciowości nie, bo tu już jest sprawa podejrzana. Niektórym się nie podoba. Więc ciało, instynkty, popędy, orientacje seksualne, subiektywne myślenie, żadne tam obiektywne szukanie prawdy i emocje i tyle. Wszystko inne z tematem tabu w człowieku. I wreszcie trzecia trudność w rozumieniu, kim jestem ja, człowiek, to jest nasze postępowanie. Nasze postępowanie. Otóż, kiedy myślimy o świecie zewnętrznym, to nasz sposób myślenia o świecie zależy od naszej inteligencji, wiedzy i wykształcenia. Ale nasz sposób myślenia o samym sobie nie zależy od inteligencji, wiedzy i wykształcenia. Zależy od naszego postępowania. Zależy od naszego postępowania. Powiedz mi, jak postępujesz, a powiem ci, za kogo uważasz człowieka. Jeżeli postępujesz jak zwierzę, to jasne, że sobie wmówisz, że człowiek jest zwierzęciem. No jasne. Jeżeli ktoś jest erotomanem, powiedzmy, no, dać prosty przykład, no, to sobie wmówi, że jestem tuż zwierzęciem, niczego ma mnie tłumić, ma się kierować popędem i i tyle. Jeżeli żyjesz jak zwierzę, to jasne, że sobie wmówisz, że jesteś zwierzęciem. To się musi zgadzać. Postępowanie z myśleniem, to jest oczywiste, to jest myślenie obronne wtedy. Więc jeżeli ktoś ma nawet niezwykłą inteligencję, świetne wykształcenie, niesamowitą wiedzę, ale postępuje jak zwierzę, wmówi sobie, że jest zwierzęciem. A jeżeli ktoś postępuje w sposób święty ma pełne możliwości odkrycia prawdy o człowieku, bo nie, nie ma tematów tamu, bo się niczego nie boi w odkrywaniu człowieczeństwa. I jeżeli odkryje zdolność miłości, mądrości, odpowiedzialności, to powie, okej, okay, zgadza się, bo ja w moim postępowaniu tak właśnie respektuję te, te cechy, czyli mam te cechy, łatwo im przyjąć. A więc powtórzę, trudno zrozumieć, co znaczy ja, bo jesteśmy niezwykli, po drugie, jesteśmy dziećmi naszych czasów i te ideologie wypaczają spojrzenia człowieka, te współczesne, głównie przeceniają człowieka i ciało i zwierzęcość nas zastrzegają. I po trzecie, moje widzenie siebie zależy od mojego postępowania. Im bardziej postępuję jak zwierzę, tym bardziej widzę w sobie tylko zwierzęcość i zapominam, że jestem podobny do Boga. To co nam mówi Biblia na temat ja? Kim jestem ja, który się decyduje na małżeństwo? Otóż Biblia mówi nam bardzo proste i niesamowicie ważne rzeczy. Po pierwsze, człowiek to ktoś kochany. No i proszę, definicja człowieka i człowieczeństwa. Kim jesteś? Kimś kochanym. Przez kogo? Przez samego Boga. Jestem kimś kochanym. Jeżeli do ślubu idę, nie wiedząc, że jestem kimś kochanym przez samego Boga i to nad życie, to nie idę do ślubu ja, z moim człowieczeństwem. To idę jakiś kaleki. Czy ta druga strona, z którą się wiąże, jeśli nie wie, że jest kochany, kochana nad życie przez Boga, to nie jest ja, ta druga osoba, nie, jest, nie, nie idzie jako pełnia człowieczeństwa, bo w pełni człowiekiem jestem wtedy, kiedy w pełni odkrywam, że jestem kochany przez Boga. I to mi daje poczucie bezpieczeństwa i wszystko, co za tym będzie za chwilę. To jest po pierwsze, być człowiekiem, ja, który za, zawiera małżeństwo, wiem, jestem kochany przez Boga. I dlatego nie muszę żebrać o miłość człowieka. Dlatego jeżeli kandydat na męża czy żonę narzeczony, narzeczona okaże, rozczarowuje mnie, to się wycofam z małżeństwa, bo ja nie muszę żebrać o miłość człowieka, bo jestem kochany przez Boga. A jeżeli się pobrałem dlatego, że mi ciężko było żyć bez tej drugiej osoby, no to prawdopodobnie miałem za małą więź z Bogiem i dlatego się dałem nabrać na byle jaką więź z człowiekiem. już mówię o sytuacjach takich skrajnych. Więc im bardziej wiedziałem, że ja człowiek, to ja ktoś kochany przez Boga, tym bardziej stawiałem sobie twarde wymagania i, i kandydatowi na małżonka i, nie, i, potrafi, i miałem wolność do wycofania się z małżeństwa nawet na minutę przed ślubem, przed mszą ślubną, bo, bo nie musiałem żebrać o miłość człowieka, bo, bo byłem związany z Bogiem. To z nas nie był tak związany z Bogiem, ma potężne problemy w, w powiedzeniu ja się pobrałem w sposób świadomy i wolny bo tam mógł być przymus emocjonalny, że ja sobie nie wyobrażam życia bez tej osoby. Nie dlatego, że mnie tak kocha, tylko dlatego, że ja się czuję tak mało kochany. I nie wiem nawet, że jestem kochany przez Boga nad życie. Czyli po pierwsze, ja, który idę do ślubu, jeśli idę w pełni dojrzały chrześcijanin, to idę ze świadomością, że jestem kochany przez Boga i dlatego się z Tobą tylko człowieku, że bardzo mocno kochasz. A nie dlatego, że ja nie mam innego wyjścia, bo, no, bo z kim się muszę związać. Po drugie, druga cecha człowieka to jestem podobny do Boga. Ja, który idę do ślubu, wiem, że jestem podobny do Boga. I oczywiście mam nadzieję, że ty, druga nos, strona, jesteś podobny do Boga. Otóż co być podobnym do Boga? Być zdolnym do miłości. Dlaczego mogę zawrzeć małżeństwo? Bo jestem podobny do Boga. Nie jestem Bogiem, a jestem podobny do Boga, kochany przez Boga i zdolny tą miłość od Boga przyjąć i tą miłością odpowiedzieć także Tobie, narzeczony, narzeczona. A więc jestem kimś podobnym do Boga, czyli zdolnym, by kochać. Ja nie jestem miłością. Nie potrafię kochać spontanicznie. Bóg potrafi kochać spontanicznie, jest naszym językiem. Ja się, ale ja się mogę nauczyć kochać. Niedawno jeden z panów powiedział, proszę księdza, jestem żonaty, 24 lata po ślubie. Ja nie kocham żon, ale to nie jest moja wina, proszę księdza, bo we mnie nie ma miłości. Tak się wyraził. We mnie nie ma miłości. Ja się uśmiechnąłem w moim stylu, powiedziałem, proszę Pana, we mnie też nie ma miłości. Miłość jest tylko w Bogu. Miłość jest tylko w Bogu, bo Bóg jest miłością. Ale proszę Pana, w Panu, chcę powiedzieć dobrą wiadomość dla Pana, powiedziałem z ironią w moim stylu, w Panu też nie ma tlenu. Więc Pan za chwilę umrze. Pan mnie nie proszę się, za nie umrę, bo, bo ja oddycham. To pobieram tlen z zewnątrz. A widzi Pan, zaczyna Pan myśleć. To samo jest z miłością. W Panu nie ma miłości, bo Pan nie jest Bogiem ale Pan może przyjmować miłość od Boga, może oddychać Bożą miłością do Pana i się tej miłości uczyć. Więc I, i wtedy może Pan zacząć kochać żonę. To, że w Panu nie ma tlenu, nie znaczy, że musi Pan zaraz umrzeć, udusić się i umrzeć, bo można przyjąć tlen z zewnątrz. To, że w Panu nie ma miłości, nie znaczy, że Pan nie może kochać żony, wystarczy przyjąć miłość od Boga i zacząć się tej miłości uczyć. Więc jestem kimś zdolnym do przyjmowania miłości od Boga i do odpowiadania miłością na miłość i Bogu, i człowiekowi, a zwłaszcza Narzeczonemu narzeczonej, a potem małżonkowi. Po trzecie, jestem kimś bezcennym. Trzecia cecha, którą ukazuje Biblia. Jestem kimś bezcennym, to znaczy można mnie kochać, ale nie wolno mnie posiadać. Nikt nie ma prawa być moim właścicielem mnie. Żona nie jest własnością męża, mąż nie jest własnością żony, dzieci nie są własnością rodziców. Jestem po to z Tobą, żebyś, żeby Ciebie kochać, żebyś Ty mnie kochał. A nie, żebym ja Ciebie posiadał, czy Ty mnie, czy nawzajem jakoś, się szantażowali. Nie jesteśmy nawzajem swoją własnością. Nawet Bóg mnie nie traktuje jak własność. Mógłby, bo ja jestem Jego własnością. Ale nie traktuje mnie jak własność, którą dowolnie zarządza. Tylko jak ukochane dziecko, które wspiera i za które oddaje życie, jeśli trzeba. A więc nawet Bóg sobie nie przyznaje prawa, być, by być moim właścicielem. Respektuję moją wolność na tak, go zabijam. Nie wycofuję wolności, płaci pierwszy cenę za moją źle używaną wolność. I respektuję moją wolność. Nie traktuję mnie jak własność, swoją własność, tylko powtórzę jak kochane dziecko, za które oddaję życie. Więc ty też nie masz prawa, traktować mnie jak własność. Z chwilą, kiedy się pobieramy, małżonek nie jest własnością współmałżonka. I po drugie, co mogę ofiarować drugiej osobie, na przykład małżonkowi, czy, czy wcześniej narzeczonemu, narzeczonej, ale powiedzmy małżonkowi, jako najważniejszej osobie tej w doczesności dla mnie. Co mogę ofiarować? Niewiele. Mogę ofiarować czas, zdrowie, no i może życie doczesne, jak, jak trzeba. Małżonkowi, czy dziecku. A ktoś mówi, no jak to niewiele, no to jest wszystko. Jakie tam wszystko? Jakby, miał tylko, jakby we mnie był tylko czas, zdrowie i życie doczesne, to, to jestem nikim. Otóż to, co najważniejsze we mnie, nie mogę nikomu ofiarować. Nie wolno mi nikomu ofiarować, nawet małżonkowi. Mianowicie moi, nikomu nie ofiaruję mojej czystości, mojej wolności, mojej świętości, moi, e, mojego trwania na drodze zbawienia. Tego nikomu nie ofiaruję. I tu przykład taki jest przedmałżeński. Wyobraźmy sobie, że jakaś dziewczyna zakochała się w chłopaku no to łatwe, częste i już przechodzi to w miłość I jutro będzie o tym więcej to jest coś więcej jak zakochanie z jej strony. I on się dobrze sprawuje, no bo też jest zakochany, więc się świetnie sprawuje na razie. Niestety niestety na, tylko na razie w tym sensie. No i któregoś dnia ona, idąc przez park, gdzieś tam gdzie mieszka, zauważyła przypadek, że sobie na przykład on no, wstrzykuje narkotyk, czy że się wycałowuje i coś tam innego jeszcze robi z jakąś inną dziewczyną. Przypadek. No i wtedy ona jest w szoku. I co robi taki chłopak? Zastawia na dziewczynę najstraszniejszą pułapkę. Mianowicie podchodzi do niej i mówi, a to ty mnie już nie kochasz. Ona mówi, no wiesz, no jestem w szoku, nie ukrywam. Okazuje się, że jesteś narkomanem czy, czy erotomanem, a już myślałem, że będziesz wspaniałym mężem mi ojcem moich przyszłych dzieci. Jestem w szoku, nie, ale cię kocham dalej. I on ciągnie pułapkę, spryciarz i mówi, im bardziej ktoś grzeszy czy jest w patologii, tym jest sprytniejszy w manipulowaniu. I mówi, akurat, tylko mówisz, że mnie kochasz, żeby mnie tak pocieszyć, ale ty na pewno mnie nie kochasz, ty się mną brzydzisz już teraz. No więc ona wpada w pokój, i mówi, ale się naprawdę cię kocha, no jak mam się to udowodnić? No tylko na to czeka i mówi, jeśli jest narkomanem, powie, też sobie wstrzyknij to, będziesz mnie rozumiała, to mi pomożesz. A jeśli jest serotomanem, to powie, no współżyj ze mną, to uwierz, że mnie kochasz, że się mną nie brzydzisz. I jeśli ona to zrobi, to mamy dwa trupy, bo ona wtedy przestaje być, staje się zerem w jego oczach, bo schodzi na jego poziom, więc nie może mu pomóc i sama jest w strasznym kryzysie. W jeszcze większym niż on, bo spadła z wyższego poziomu. Jeżeli jej nie pomożemy, to na sobie zbierze życie w tej czy innej formie. I jemu nic to nie da, bo on natychmiast ją, nią wzgardzi. Bo już ona, nie, ona jest dla niego, Dla kogoś zniewolonego atrakcyjna jest dziewczyna, która jest wolna. Dla kogoś nieczystego atrakcyjna jest dziewczyna, która jest czysta. A nie podobna do niego. Więc jemu nie pomoże, a siebie zniszczy. A bez, bez sensu. Więc nie ofiaruję Ci człowieku, powtórzę, mojej wolności, mojej mądrości, mojej świętości, mojej czystości, bo Tobie to nic by nie dało, a ja przegram wszystko. No bez sensu. Nie ma nic wspólnego z miłością. Czynienie rzeczy bez, bezsensownych nie ma nic wspólnego z miłością, bo miłość jest szytem sensowności O tym jutro. I, i ostatni aspekt w tym, w tym aspekcie, mianowicie ja też nie jestem właścicielem samego siebie. Więc do małżeństwa idą tylko ci dojrzale, Którzy nie tylko wiedzą, że nie jestem twoją własnością narzeczony, narzeczona, nie jestem własna, nie ofiaruję ci nawet w, w, pod żadnym pretekstem mojej świętości, czystości, świętości, trwając drodze ale też ja nie jestem własnością samego siebie. Nieraz mi ktoś, zwłaszcza z młodzieży, mówi, proszę księdza, no ja piję, palę, coś tam innego robię, ale to ja jestem ja. ja, ja mogę siebie krzywdzić, bo ja tylko siebie krzywdzę, innych nie krzywdzę. Mówię, a tyś siebie stworzył, tyś siebie wymyślił tak cudownie, jako kochany przez Boga szaleńczuj nas życie. Ty sobie dałeś te wszystkie talenty, które masz. No nie, dostanę od Boga. To nie okradaj tego. To nie bądź złodziejem, który sam siebie okrada. To nie bądź synem marnotrawnym, czy córką marnotrawną, kimś, kto marnotrawi własne człowieczeństwo. Nie okradaj samego siebie. Nie jesteś właścicielem siebie. Jeżeli pełnisz wolę Boga, to jesteś dla siebie sejfem i przyjacielem a nie złodziejem, który się okrada, tylko sejfem, który chroni swoje człowieczeństwo i przyjacielem, który pomaga sobie w rozwijaniu człowieczeństwa. A więc jestem kimś kochanym, jestem kimś, kto może się od Boga nam żyć kochać, aż do małżeństwa i rodzicielstwa wyłącznie. Jestem kimś bezcennym i w małżeństwie też będę wymagał od tej drugiej osoby, żeby mnie kochała, a nie żeby mnie próbowała posiadać, manipulować mną, wysługiwać się mną, czy żądać ode mnie czegoś tam, co byłoby sprzeczne z moją godnością dziecka Bożego, czystością, świętością. Po czwarte, jestem kimś, kto nie ma granic w rozwoju. Jestem kimś, kto nie ma granic w rozwoju. Ślub nie jest końcem rozwoju, to początkiem. Z jakościowym skokiem w rozwoju, bo to jest decyzja o małżeństwie, o tym za chwilę, to jest, to już, już wymaga niesamowitej dojrzałości o tym za chwilę. I z chwilą, kiedy składam przysięgę małżeńską, Zobowiązuje się do nieustannego rozwoju. Ślub nie jest punktem dojścia, jest punktem wyjścia. W nieustannym rozwoju. Jestem kimś podobnym do Boga, nie będąc Bogiem, więc nie mam granic w rozwoju. Nigdy nie będę tak mądry, tak święty, tak szlachetny, tak kochający, tak ofiarny, roztropny, tak podobny do Boga, żeby nie mówić bardziej. Nie mam granic w rozwoju. Jeżeli zawiera małżeństwo z myślą już teraz mogę spojrzeć na laurach, to sobie, to kpię z samego siebie, kpię z, z małżonka i natychmiast wchodzę w kryzys. Bo mój dzisiejszy rozwój, nawet wspaniały, może mi wystarczyć najwyżej na, na dzisiaj. Nie wystarczy na jutro. Nie wystarczy na jutro. Jutro przyniesie nowe wymagania, nowe wyzwania, nowe sytuacje i albo będę wyż, wyżej w rozwoju i sobie poradzę, albo wejdę w kryzys. To świetnie widać u dzieciaków, zwłaszcza dorastających. Jeżeli macie, powiedzmy, wspaniałą córkę 16-17-letnią, jest najlepsza w mieście, w szkole, w wychowaniu, w parafii, we wszystkim, intelektualnie, moralnie, duchowo. Jeżeli przestanie się rozwijać, za parę miesięcy będzie wśród średniaków, a za rok, dwa będzie w kryzysie. Może szybciej nawet. Albo się rozwija, albo regres. I to dramatycznie jestem kimś, kto nie ma granic w rozwoju, kto postanawia się od momentu przysięgi małżeńskiej nieustannie się rozwijać, bo inaczej to sam siebie skazuje na kryzys. Już przez sam fakt, że przestałem się rozwijać. Po czwarte, czy po, tak, po piąte już, jestem kimś rozumnym. Czy zdolnym do rozumności, bo mogę nie korzystać z rozumności niestety. Po co Bóg mi obdarzył mnie świadomością i rozumnością? No, żebym właśnie to wszystko odkrył, że jestem kochany przez Boga, że mogę się od Boga uczyć kochać i Boga, i człowieka, i sam jako siebie, aż do małżeństwa i rodziny włącznie, żebym odkrył dzięki rozumności, że nie mam granic w rozwoju i że jestem bezcenny. Że można mnie kochać, ale nie wolno mnie posiadać i że ja mogę Ciebie kochać, ale nie wolno mi traktować Ciebie jak własność. Żeby to wszystko zrozumieć, żeby zrozumieć na czym polega miłość o tym jutro, na czym polega przysięga małżeńska o czym zaczynamy mówić, będziemy przez całe rekolekcje. Żeby to wszystko, co tu się dzieje na rekolekcjach, żebym miał szansę zrozumieć, sobie uświadomić. I wyciągnąć z tego wnioski. Po to mi dał Bóg rozumność, a nie po to, żebym się przyglądał światu, czy poznał tylko materię. To, to jest zupełnie wtórne. A więc żebym rozumiał człowieka, miłość, Boga, małżeństwo, rodziny dalej. No to wszystko, co będziemy tu robić. Korzystamy z rozumności. Po szóste mam dar wolności od Boga. Mogę zawrzeć małżeństwo, bo jestem w stanie podejmować decyzję. O decyzjach za chwilę, przy, przy następnych słowach przysięgi. Później będzie trochę krótsza analiza. A to, to, to pierwsze słowo ja jest tutaj najważniejsze. Wszystko z tego wynika. Otóż y, jestem kimś obdarzonym wolnością, ważną i prawdziwą. Wszystko, co Bóg mi daje, jest prawdziwe. I życie, i wolność, i mądrość, i miłość. Bóg nie daje bubli czy czegoś tam pod, podróbek. I ta, a więc wolność jest prawdziwa, czyli prawdziwa, czyli mogę naprawdę ja decydować, co robię z moim życiem i czy kocham, czy nie, bo to jest najważniejsza decyzja, czy kocham, czy nie. Ja naprawdę to o tym rozstrzygam. Nie Bóg, nie los, nie przypadek, tylko ja rozstrzygam, co robię z moim życiem i, i, i czy kocham, czy nie. I Bóg to respektuje. Nawet powtórzę, coś już mówi, jak przychodzi do nas i go zabijamy, to jak bandytę, on naszą wolność uszanuje. Nie wycofałam wolności, bo dał naprawdę i na zawsze. Ale nasza wolność nie tylko jest prawdziwa, ale jest też poważna. Nie tylko jest prawdziwa, ważna jest poważna. Dlaczego? Bo moją wolnością mogę decydować nie tylko, czy zjem zupę pomidorową czy ogórkową, świętą do wyboru, czy przyjadę na tę kolekcji, czy gdzieś indziej, ale decyduję, jak Bóg mi wyjaśnia, czy wybieram drogę przekleństwa i śmierci, czy drogę błogosławieństwa i życia. Tak poważna jest moja wolność i jest tak poważna, że Bóg moje doczesne decyzje będzie respektował na wieczność. Jeśli na tej ziemi nie będę kochał, to Bóg będzie zmuszony to respektować i będę rzucał wieczność bez miłości, jeśli tak zdecyduję. A jeśli zdecyduję, że na ziemi kocham, będę kochał całą wieczność. Niebo to jest pewność, że nigdy już nie przestanę kochać, a piekło to jest pewność, że nigdy nie zacznę ją kochać. Niewyobrażalne, ale no, tak w perspektywy ziemi możemy to określić. Mam prawdziwą wolność i dlatego mogę zawrzeć małżeństwo. Mogę się zobowiązać, ale o tym jeszcze za chwilę. Po siódme, przedostatnia cecha, mianowicie jestem zraniony. Zraniony skutkami grzechu pierworodnego i skutkami kolejnych grzechów kolejnych pokoleń i moimi słabościami i grzechami. Jestem zraniony. Nie jestem doskonały, nie jestem kimś, kto się spontanicznie samorozwinie o tym już mówiłem. Jest mi trudno żyć na tej ziemi. Jestem zagrożony. Zagrożony jak z zewnątrz, jak Józef ze Starego Testamentu, sprzedany do niewoli przez własnych braci. Ilu jest teraz cyników, którzy chcą nas sprzedać do niewoli, pornografii, prostytucji, aborcji. Na przykładu, in vitro. Byle tylko nas zmanipulować, na nas zarobić. Nic nowego. To bracia Józefa też to takie mieli pomysły. I jesteśmy zagrożeni przez samych siebie. Jak syn manotrawny, druga ikona zagrożenia. Józef był starytostamentalny, zagrożony z zewnątrz, a syn manotrawny przez samego siebie. I to jest prawda o nas. Jesteśmy zagrożeni z zewnątrz, przez ludzi podłych, cynicznych czy naiwnych, którzy nas rozpieszczają zamiast kochać, i jesteśmy zagrożeni przez samych siebie. I żyjemy, na, jak ja to do młodzieży wyjaśniałem, czy dzieci, na krzywej podłodze, na której łatwo czynić zło, którego nie chcemy, niż dobro, którego szczerze pragniemy. Czyli jesteśmy jak na tonącym titaniku, którego burta się pochyla prawie pionowo, z której łatwo spaść i utonąć w lodowatej wodzie, a trudno się utrzymać idąc pod górę, bo inaczej będziemy szybko w wodzie lodowatej. Więc jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym i kolejnymi grzechami kolejnych pokoleń, naszymi własnymi i to jest jedyna cecha negatywna i jedyna, która nie pochodzi od Boga. I dlatego wiem, że cały czas jestem zagrożony, albo się cały czas nawracam i mój narzeczona, a potem małżonek, albo będzie źle z nami. Jesteśmy zagrożeni także po zawarciu małżeństwa. I, i powtarzam, albo jest obustronne nawracanie nieustanne i razem najlepiej, albo będzie źle z nami. I jeżeli zapomnę, czy ty zapomniesz, czy razem zapomniemy, że jesteśmy zranieni Tym, całą tą historią ludzkości, że łatwiej naczynić zło niż dobro. I ostatnia cecha, mianowicie jesteśmy powołani do świętości. Ja, to znaczy, ja, który mogę być świętym, ja, który mogę być świętym i chcę być świętym, jeśli poważnie traktuję się w ich chrześcijaństwo, to, to ja, ja zawieram małżeństwo. Ja, który już się staje świętym, przystępuję do komunii świętej, mam nadzieję, w czasie uroczystości ślubnych, Eucharystii, i chcę trwać na drodze świętości się rozwijać nieustannie. I co znaczy świętość? Parę słów. Otóż yy, trzeba się strześć najpierw skrajności. Jedna skrajność to jest milenie świętości z doskonałością. Doskonały jest tylko Bóg. Nikt z nas nie jest doskonały, więc a doskonały się zawsze plącze z perfekcjonizmem i, i zaczyna być katastrofa na tej ziemi. Cokolwiek na dobrego zrobimy, tak nie będziemy się cieszyć, bo za wysokie wymagania stawiamy. A druga skrajność to jest milenie świętości z cierpiennictwem, z potulnością, z nastawieniem policzka do bicia, z, z z jakimś samobiczowaniem się i z uciekaniem od radości życia i takie inne dziwne pomysły. Jedno i drugie jest, jest kpiną ze świętości. Święty to nie jest ani ktoś doskonały, bo byłby Bogiem wtedy, a nie świętym człowiekiem, ani ktoś bity, poniżany, wykpiwany, ktoś to cierpi, kto się dziwnie umartwia i, i kto traci radość życia. Jedno i drugie jest zaprzeczenie świętości. Na czym polega więc dojrzała świętość? do której mamy dorastać i przed małżeństwem, i przez potem małżeństwo. Otóż dojrzała świętość polega na naśladowaniu Jezusa. Być świętym to być podobnym do Jezusa. A jaki był Jezus? Radocny, mocny, ładnie ubrany, dający się zapraszać na porządne posiłki, do porządnych, czasem nieporządnych ludzi, ale mających porządną kuchnię. Nie był jak Jan Szciciel, który się tam ubierał w jakieś tam skóry i jadł szarańcze. Nie, nie. Pan Jezus się porządnie ubierał, dbał o to jak gdyby się wcielił jako kobieta, to by był super, najładniej ubrany na świecie. Więc był, dbał o swój wygląd, o swój strój, o wyżywienie, o zdrowy tryb życia, bo chodził, nie jeździł samochodami, chodził pieszo, to dobrze robi na zdrowie. A więc bardzo dbał o swoje zdrowie fizyczne i, i duchowe tak po ludzku. I co najważniejsze, był promieniował mądrością, mocą i miłością wręcz promieniował zachwycał ludzi prawie że hipnotyzował szli za nim na pustynię bez jedzenia i picia hipnotyzował niemal ale nie jakimiś sztuczkami psycho jakimiś tam tylko hipnotyzował swoją mocą mądrością i, i, i miłością a mówiąc dokładniej mocą mądrości i miłości a więc jeszcze dokładniej mocą mądrej miłości promieniował mocą mądrej miłości i to jest święty. I jakie były skutki, po czym poznać świętość Jezusa? Po tym, że fascynował ludzi dobrej woli, i nas fascynują, jesteśmy dobrej woli, niepokoił grzeszników i do wściekłości doprowadzał ludzi podłych. Ludzie szlachetni, zanim szli nawet na pustynię, szukali i noc, ludzie grzeszący niepokoili się, spuszczali głowę, a ludzie podli postanowili go zabić. I to jest świętość. Co to znaczy być świętym? Być podobnym do Jezusa. Co to znaczy być człowiekiem, który tak szlachetnie żyje, że ludzie, inni ludzie szlachetnie mnie szukają, się mną cieszą, że grzesznicy przy mnie się niepokoją, a ludzie pod nich chcą mnie zabić. Jeżeli brakuje któregoś z tych elementów, nie jestem święty. Muszą być wszystkie trzy naraz. Ja nie będę się chwalił, bo to robię sędziów we własnej sprawie, ale są ludzie, którzy się... raczej znaczy dobrze, którzy się cieszą mną bardzo nawet powie niepokornie, są ludzie grzeszni, którzy spuszczają przy mnie oczy i się czerwiono, niepokoją i są tacy, którzy chcą mnie zabić, a mają dużo na sumieniu. Mam się, jeszcze się dziwię, że jeszcze żyję, kiedy napisałem jeden, drugi artykuł na przykład, że obecny rząd i tam konkrety i nazwiska, że to jest rząd zaborców, przynajmniej zachowujący się jak zaborcy, wrogi wobec swojego narodu, więc się, na pewno ktoś mnie chce zabić, to jest dla mnie oczywiste. Yy, dziwiłbym się, gdyby nie chcieli mnie zabić. I dziwię się, że jeszcze tego nie zrobili. Ale księdza Popiełuszko zabili i niewiele na tym skorzystali. On zyskał, bo jest już w niebie, a oni przegrali, bo jest i na ziemi, i jako legenda ksiądz Popiełuszko i tym bardziej mu trudnia ich pracę złą. Ale święty to jest właśnie ten, kto, powtórzę, fascynuje ludzi dobrej woli, niepokoi grzeszników i do wściekłości doprowadza ludzi podłych, bo jest dla nich wyżytem sumienia. Taki był Jezus, taki był Jan Paweł II, Ludzie dobrej woli się nim fascynowali. Grzesznicy spuszczali głowę. Generał Jaruzelski się trząsł, jak kamery nie zdążyły nie pokazać przy pierwszej pielgrzymce. Tak się trząsł. Ale jak czas strzela, bo ktoś nasłał, ci, którzy nienawidzili papieża, nasłali morderce płatnego. To sam z księdzem Jerzym Popiełuszką. Ludzie dobrej woli przychodzi do niego dniami, nocami. Teraz dopiero to odkrywamy. I tłumy za nim szły. Ludzie grzeszni spuszczali oczy przy nim, a ludzie podli postanowili go zabić. Klasyczny święty. I jeszcze ostatnia definicja świętości. Święty Jezusowa oczywiście. Bądźcie nieskazitelni jak gołębie, ale roztropni jak węże. Czyli bądźcie dobrzy i mądrzy. A my, księża, niestety cenzurujemy Jezusa, chyba niechcący, nie nieświadomie, z niedouczenia i dajemy pół definicji Jezusa i mówimy, bądźcie nieskazitelni jak gołębie. Ale nie dodajemy, ale roztropni jak węże. I kogo wychowujemy? Boże fujary. Fight łapy, I jesteś ziemi. Dobre to to, ale, ale tak naiwne, że płakać się chce. I jakaś studentka mi przysięga ja się przyznaje tam na studiach przed kolegami, wykładowcami, że jestem chrześcijanką, że jestem prawie nam mszy, że się modlę, a oni ze mnie kpią. Ale widocznie pan jeżdżę tak chce. Nie dziewczyno, pan tak nie chce, tylko pan się za ciebie wstydzi. Bo ty jesteś fujara, fajt łapa Boża. Dobra, jesteś szlachetna, ale nie jesteś święta, bo ci brakuje roztropności. Z pana Jezusa nikt nie drwił. Nawet ze mnie nie, nie dadzą razy zadrwić, bo zamknę buzię natychmiast, argumentami. A, a więc, jeżeli jestem chrześcijaninem, nie, mogą mnie albo się mną cieszyć, albo mnie zabić. Ale nie mogą ani pokonać, ani sobie kpić ze mnie, bo jestem za mocny. Pośród Jezusa umczyłem być roztropnym. W niedzielę w, w pytaniach mogę, mogę dać przykłady. Jak się rozmawia z cynikami, żeby zamknęli buzię. Mogą mnie zabić, ale nie mogą mnie pokonać. Bo jestem nie tylko dobry, ale jestem mądry. Bo chcę słuchać Jezusa. A więc to jest i ja, który składam przyjęcie małżeńską. I teraz jak sobie każdy z nas zrobi rachunek sumienia, czy ja taki byłem w momencie zawierania małżeństwa, to chyba wszyscy spuścimy głowy. Tak samo jak ja powiem, czy ja taki byłem w momencie przyjmowania święceń kapłańskich. Ktoś mi było daleko, chcę was pocieszyć. Też mi było daleko do tego. No ale po to mam tą czwartą cechę w tej mojej klasyfikacji, możliwość nieustannego rozwoju, żeby nadrabiał, żeby szedł w górę. A więc tutaj no, każdy musi spuścić z głowy i powiedzieć, no nie wiedziałem do końca, że jestem kochany przez Boga nad życie i może całą nadzieję pokładałem w tym, tym narzeczonym, w tej narzeczonej. Nie wiedziałem, że się mogę aż takiej miłości od Boga uczyć. Może szedłem na skróty i sobie myślałem, no trochę kocham, to wystarczy. Nie, nie wiedziałem, że jestem aż tak bezcenny, że nikomu nie mogę ofiarować mojej godności, świętości, szlachetności. Może myślałem jako narzeczona, czy jako młoda żona, że trochę tam no niech mąż mnie wykorzysta trochę, ale niech będzie ze mną. No, no to, to, już, to ja się zdewaluowałem, ja już zrobiłem błąd w punkcie wyjścia. Tak samo może trochę zabrakło yy, rozumności, może trochę zabrakło wolności, może nie doceniałem moich zranień od Adama i Ewa, ale i moich osobistych, no i może nie za bardzo dorastałem do świętości, może nie zabrakło udziału w, w ruchach i grupach formacyjnych, i wszystkiego innego, o tym już nie będę mówił szczegółowo. Czyli po pierwsze, ja, na razie jesteśmy przy pierwszym swoim, ale rzecz. ja i teraz imię, na przykład Marek, ja, Marek. Otóż, co znaczy tutaj, to Marek, to jest ukonkretnienie ja. Ja, człowiek, z tym cechami, o których mówiłem, ale w, ukonkretniony z moją historią, z moim sposobem realizowania człowieczeństwa. Ja, ja, Marek, i teraz mam się zapytać, czy jestem na tyle. Dojrzałem w człowieczeństwie, konkretnie ja, że mogę Ci złożyć przysięgę małżeńską. Czy jestem na tyle związany z Bogiem, na tyle pewny Bożej miłości do mnie, czy na tyle się uczę od Boga miłości, czy, czy na tyle się rozwijam nieustannie, czy na tyle mam świadomość mojej bezcenności i się nie, nie dewaluuję. Na przykład dla mnie jestem ja ważniejszy niż moje ciało, czy mój popęd. Jeżeli mój popęd jest ważniejszy, to ja siebie samego dewaluuję. Czy ja konkretnie... Używam rozumności, żeby mówić sobie prawdę o mnie, czy żeby się oszukiwać. Czy używam wolności, żeby kochać, czy żeby kombinować coś. Czy jestem realistą i mam świadomość moich ograniczeń, że jestem zraniony i muszę nie w stanie się nawracać, bo będzie źle. Czy stawiam sobie wymagania, żeby dostać do świętości. Czy też tylko, żeby, żeby się wysłużyć żoną i żeby było mi wygodnie. No to, bo wtedy to, to żadna przysięga małżeńska. A więc, jaki jestem ja konkretnie? Ja z imienia. Na ile siebie znam, na ile dorastam do tego człowieczeństwa arystokratycznego, świętego, podobnego do Jezusa, skoro się, kim jestem ja, ale konkretnie ja, Barek w tym przypadku, który się porywam na małżeństwo, czy który się porywam na przyjęcie święceń kapłańskich. Na ile siebie znam i na ile te cechy Boże w sobie realizuje. Każdy z nas musi zrobić rachunek sobie powiedzieć, też mi było w tym daleko. Mało, że nie, za, nie, nie do końca rozumiałem, kim jest człowiek, to jeszcze moja wersja człowieczeństwa no, tym bardziej nie dostawała do, do tej Bożej wersji. Nie byłem jeszcze najpiękniejszą wersją samego siebie, no, ale mogę się stawać. Nigdy nie jest za późno. Przynajmniej w zaczesności. Trze, trzecie słowo ja, Marek, biorę. Otóż co znaczy biorę? Nie biorę ciebie za rzecz, za przedmiot, w posiadanie, a ewentualnie potem wymienię na nowszy model, tylko biorę, to znaczy przyjm, przyjmuję, biorę Ciebie jako skarb, dla którego będę sejfem, a nie jako własność, którą się będę wysługiwał. Tu zwłaszcza z mężczyzn, patrząc, jest to precyzyjne. A więc, to znaczy biorę Ciebie, żono, czy, czy biorę Ciebie, mężu, za za chwilę. To znaczy, nie biorę, powtórzę Ciebie jako moją własność z którą teraz będę robił co chcę, będę się posługiwał jak przedmiotem, który kupię w sklepie, tylko biorę Ciebie, powtórzę, jako skarb, dla którego ja będę sejfem. Będę Cię chronił, wspierał, kochał o tym za chwilę. I tak samo żona, biorę Ciebie mężu, to znaczy decyduję się, że będę odtąd dla Ciebie darem. Ja jako młoda kobieta, no każda kobieta jest młoda, lubię sobie pospać, lubię mieć czas na makijaż, lubię sobie poszukać nowych sukienek, czy poglądać nim w sklepie, a od tej pory będę mieć czas dla Ciebie. Będę darem dla Ciebie. Czasami nie do czasami muszę zrezygnować z wielu rzeczy, mojego sposobu życia dotychczasowego, panińskiego, w, pa, w pewnych aspektach bardzo miłego, a teraz inna sytuacja. Ale ja się na to decyduję. Żeby być dla Ciebie darem. A nie żeby Ciebie wziąć jako przedmiot, którym, którym się będę wysługiwać. Wysługiwał, czy wysługiwała. A więc biorę Ciebie, to jest właśnie, trzeba by tutaj powiedzieć, użyć jakiegoś innego słowa. Staję się dla ciebie darem. To tak byłoby tutaj dokładnie. Ja, Marek, staję się, staję się dla ciebie darem i dlatego biorę ciebie, to można by poszerzyć w komentarzu nie, za żonę. Otóż kolejne słowo ciebie. Co to znaczy ciebie, człowieka? Nie biorę przedmiotu, tylko biorę człowieka. Nie biorę zwierzęcia, które będzie mi służyło, jak tam polu czy, czy krowa w zagrodzie, tylko biorę człowieka, czyli kogoś bezcennego, kochanego przez Boga, kogo ja mam cenić, szanować, kochać, komu mam pomagać w dorastaniu do, do człowieczeństwa świętego. Więc biorę Ciebie kobieto, czy Ciebie mężczyzną, człowieka. I nie wymienię Cię na inny model i wiem, że Ty jesteś niedoskonałym człowiekiem, bo każdy człowiek jest niedoskonały i, i że... Będąc razem będziemy się w wielu aspektach cieszyć i daj Boże, żeby to absolutnie dominowało, ale też będzie jakiś ciężar. Bo ja się nie pobieram z Bogiem, nie pobieram się z aniołem, pobieram się z człowiekiem, ze całym ryzykiem, jakie to za sobą niesie. I teraz biorę Ciebie i tu imię pada. Krystyno, Magdaleno, Anno, a więc konkretne imię. I teraz pytanie, czy ja, czy ja Ciebie poznałem wystarczająco przed ślubem? Czy ja wiem komu, komu, konkretnie komu ja. Wiem, że jesteś człowiekiem, ale na ile rozumiem człowieczeństwo? No, czasami niewiele rozumiem. A i czy rozumiem Ciebie konkretną wersję człowieczeństwa, ciebie z tym konkretnym mieniem. Bo jeśli na razie jestem zakochany, to widzę w Tobie tylko moje wyobrażenia o Tobie, moje marzenia a, a, o idealnej dziewczynie czy idealnych chłopaku, ale nie widzę ciebie konkretnie. Albo jeżeli przed ślubem mnie coś niepokoiło w Tobie narzeczona, czy w tobie narzeczony, to drugie szczęście to czy miałem odwagę się pytać? Twardo. A co jest w tobie? Dlaczego się tak zachowujesz? Dlaczego tak dziwnie myślisz? Dlaczego to dam to? Czy miałem, miałem czas, odwagę poznać Ciebie, Czy jestem realistą? Czy wiem, komu składam przysięgę? Czy wiem, komu składam przysięgę? I tu znowu rachunek sumienia. Czy ja się żeniłem, czy ja wychodziłam za mąż, za osobę, którą znałem, znałam, czy za pewien mit, który we mnie powstał na skutek zakochania i tyle. A więc biorę Ciebie za męża, za żonę, Ciebie konkretnie i teraz ostatnie elementy, i pójdziemy spać, mianowicie za męża czy za żonę. Co to znaczy? Co to znaczy brać kogoś za męża, czy brać kogoś za żonę? Otóż to znaczy, że, od tego, że decyduję się, że od tego momentu jesteś dla mnie najważniejszą osobą na ziemi. To jest brać za małżonka. Od tego momentu na ziemi nie ma nikogo ważniejszego niż Ty. Kimś ważniejszym dla mnie jest tylko Bóg, ale On nie jest na ziemi. Jest na ziemi obecny, ale nie jest z tej ziemi. Natomiast spośród ludzi Ty jesteś dla mnie najważniejszą osobą. Ty, jeśli biorę, ja, mąż, biorę Ciebie za żonę, to znaczy jesteś ważniejszy od tego momentu od mojej mamy, od mojego taty, od wszystkich cioć, od rodzeństwa, od wszystkich przyjaciół, znajomych, od hobby, pasji, i wszystkiego cokolwiek. A jeśli ja, kobieta z kolei, biorę ciebie za męża, od tego momentu ty jesteś dla mnie najważniejszym nie tylko mężczyzną na tej ziemi, ale w ogóle człowiekiem na tej ziemi. Ważniejszym niż tata, niż mama, dla mnie żony, niż moje rodzeństwo, niż moje przyjaciółki, niż moje krewne i krewni i, i, i wszystko, co z tymi się wiąże. mi ktoś mówi tam z mężczyzn, przy księdza, no moja mama jest staruszką, już prawie umierająca, ja bardzo kocham moją mamę, chyba ksiądz się cieszy. No tak, cieszę się. No to ja muszę być u mojej mamy, bo ona nie ma nikogo, tata już zmarł, rodzeństwo jest gdzieś tam daleko, ja jestem najbliżej. Więc proszę powiedzieć mojej żonie, żeby ona nie, nie krzyczała na mnie, kiedy ja czasami nawet na nocleg nie przychodzę do żony i dzieci, tylko po pracy idę do mamy, no i tam się nią opiekuję. Chyba ksiądz nie ma nic przeciwko temu, żebym tak bardzo kochał mamę. Nic przeciwko temu proszę pana nie mam. pod jednym warunkiem, że żona kocha pan nieskończenie bardziej niż mamę. Że żonę kocha pan nieskończenie bardziej mamy. To samo w drugą stronę. Jeżeli mama z kolei mówi, no moja mama czy mój tata, częściej tata, dla córki jest tak bliżej serca to zrozumiały, no potrzebuje pomocy, no to ja że tam przesiaduje kosztem, no przyznaję kosztem męża i dzieci. To chyba ksiądz nie ma, nie przeciwko temu, że tak bardzo kocham tatę. Nic. Pod jednym warunkiem, że męża i dzieci kochasz bardziej. Najpierw męża, potem dzieci. A więc od momentu zawarcia małżeństwa, co znaczy biorę ciebie, powtórzę za męża, za, za żonę decyduję, że od tego dnia, od tego momentu, nikt tutaj obecny, a są i rodzice moi Twoi, i rodzeństwo krewni dobrze są, od tego momentu im mówię Tobie, przy nich, że Ty jesteś od, od tego momentu dla mnie najważniejszy, najważniejsza na tej ziemi. I już ani mama, ani tata nie mają co do mnie podchodzić, już nie mówiąc o innych kobietach czy innych mężczyznach, bo, bo, bo ja już moją najważniejszą osobę tej ziemi znalazłem. Wszyscy inni są na drugim miejscu. Jezus to mówi bezlitośnie jasno. Opuści mężczyzna ojca i matkę. Analogicznie opuści kobieta ojca i matkę. Nie wolno mi po, po zawarciu ślubu, choćby z największej miłości, tak się opiekować na przykład staruszkami rodzicami, żeby to było kosztem małżeństwa i rodziny. Nie wolno mi. Jeżeli rodzice potrzebują takiej pomocy, najmę pielęgniarkę, jeśli, nie ma, jeśli dam rady, mogę wziąć do domu, ale muszę dokładnie przeanalizować, czy tutaj będzie szkody dla małżeństwa i rodziny. Musi być jasna, wolna zgoda, pogodna małżonka, bez mojego nacisku, najlepiej jak może, zaproponuje. więc jak się da, no to wezmę do siebie. Zawsze za pełną, jasną, pogodną zgodą małżonka. Jak ma wątpliwości, małżonek nie, nie w ogóle w dyskusji nie chodzi. Oddam do domu starców, mówiąc brutalnie, twardo, czy, czy załatwił pomoc społeczną, pielęgniarki będę harował nadliczbowo, ale będę dla żony i dzieci, a tam będę pomagał tylko na tyle i z takiej odległości, z jakiej to nie narusza małżeństwa i rodziny. Z jakiej to nie narusza małżeństwa i rodziny. Ja nie jestem Bogiem, nie jestem zbawicielem Świata, nie mogę wszystkich na ziemi uratować. Natomiast ślubowałem przy, przy moich rodzicach, oni to widzieli, że od tego momentu nie rodzica, ale ta druga osoba małżonek, żona dla męża, mąż dla żony jest najważniejszy na świecie. Rodzice to widzieli, pobłogosławili mnie na to i teraz, i, nawet tak oni o tym zapomną, ja nie, nie zapomnę i pamiętam. A więc to, to przysięgam. Powtórzę ostatni raz, biorę cię za żonę, za męża, to znaczy decyduję, że od tego momentu nie ma na tej ziemi ważniejszej osoby niż ty. Wszystkie inne osoby mogę kochać na życie pod warunkiem, że ciebie kocham zdecydowanie bardziej. Niech to wystarczy na dziś. Jutro o ósmej, jak ksiądz Paweł mówił, modlitwy, potem śniadanie, później pierwsza konferencja, to, to, to nam na śniadaniu się dowiemy gdzie. Natomiast bardzo zachęcam jeszcze raz do ciszy, żeby sobie pomodlić się. To nie będzie sprawdzianem pracy nad sobą. W sobotę ksiądz Paweł po, pozwolił, to ja też jutro wieczorem możemy sobie gadać, jak chcemy. Teraz zapraszam do, do wielkiej ciszy, skupienia. Jutro będziemy mieli całą, cały dzień siłę, żeby skupić się na tych kolejnych aspektach ścięgi małżeńskich, innych aspektach tych rekolekcji. A świętowanie odłóżmy na sobotnią noc i na niedzielę. To chyba ksiądz Paweł jeszcze chciałby coś jest, powiedzieć. Tereska, pani Marzena, która będzie tego pokazała już, teraz to jest pani. Teraz to jest pani, która będzie koordynowała opiekę nad, nad dziećmi. Czyli jutro po śniadaniu tutaj w polu można... Mm -hmm. Sama się nimi zajmiesz? Nie, nie, tylko tam koordynuję. Koordynuję. Ma, Aha. Tak, ma to, to W ramach tego, że nie wolno się po, za chwilę już rozmawiać, to uśmiech na, na dobranoc. E, <śmiech> jakiś... Y, ktoś tam mówi... A, co to jest... pytanie? Co to jest upór? Upór jest to ta cecha u dzieci, którą u dorosłych nazywamy stanowczością cecha u dzieci, których u dorosłych nazywali stanowczością. Druga rzecz, nie powiem. O, to się powiem, ja nie jestem w w własnej sprawie. Wiem, że ja jestem antyklerykałem, tak ogólnie rzecz biorąc, bo na śladu Jezusa, który był największym antyklerykałem wszechczasów. Nikt tak nie krytykował duchownych, ostro jak on. Mówił do nas duchownych wszystkich czasów, bo Ewangelia jest zawsze aktualna. Mówił, grzowy, powielany, pleny żmijowy, ślepi przewodnicy, sami do nieba nie wejdziecie, a innym przeszkadzacie. A do świeckich mówił, słuchajcie ich, ale ich nie naśladujcie. Naśladujcie, nakładacie ciężar do dźwignięcia sami pasem, tylko nie chcecie. Jak księdza ktoś krzywdzi, to ksiądz się umie bronić. A jak przyjdzie kobieta i powie, mąż mnie krzywdzi, powiedzmy uzależniony, czy żona mnie krzywdzi, odeszła. To gdzie to Pan Bóg tak chce? Nie bram się, ale do tego ciebie trzyba, żeby nam księżom wylić takie iluzje. I co do punktualności, ostatnia rzecz, ksiądz Paweł słusznie tak, o tej punktualności oprócz cichości namawia. Otóż uśmiech, ja się spóźnił do szkoły. Pani się pyta w szkole, co się stało, Jasiu się, co się spóźnił tak dużo. A to przez policję. Dlaczego? Bo postawiła policja dzisiaj rano nowy znak przed szkołą. Uwaga, szkoła zwolni. Drugiego dnia, że ja się spóźniłem, pan pyta się, dlaczego się dzisiaj spóźniłeś? bo za późno wyszedłem z domu. To dlaczego nie wyszedłeś wcześniej? A już było za późno, żeby wyjść wcześniej. <laughs> Więc zachęcam teraz już do skupienia uśmiechów, takich serdecznych w środku. Liczmy się też tym, że inni są po pracy, po podróży, niech też odeśpią, ale przede wszystkim dyscyplina i porozmawiajmy lepiej z Bogiem. Cześć, Boże, dobrej nocy.